Tu program Drugi Polskiego Radia właśnie minęła dziewiętnasta. Dwójka jest też na miejscu. Arvo Pert. Przed mikrofonem Aldona łaniewska Wołk Dobry wieczór. Za chwilę przypomnimy najciekawsze tematy dnia. Pogłosy. Zaczynamy od spotkania z saksofonistą i kompozytorem Mikołajem Trzaską, który gościł dziś w poranku dwójki. Rozmowa dotyczyła między innymi trwającej już ćwierć wieku współpracy muzyka z reżyserem Wojciechem Smaszowskim. Po prostu jestem człowiekiem Smażola i to jest rodzaj pewnego wyróżnienia. Mi się wydaje, że ważne jest jednak, że kino się tworzy w bardzo bliskiej relacji. Że takie rzeczy, takie z pozoru instytucje działają dlatego, że to są związki. Ludzi, którzy znają swoją wrażliwość, ale też trochę wiemy, czego się po nich spodziewać i trochę nie wiemy, czego się od nich spodziewać. To znaczy, mam taką nadzieję, że Wojtek widzi w swoich aktorach, swoich postproducentach wszystkich, że po prostu widzi w nich rozwój. I widzi pewną równoległość swojej pracy. Wojtek wymaga od siebie bardzo dużo, od nas też wymaga dużo. Nie ma takiej możliwości, żeby zagrać w filmie Wojtka i nie oddać swojego serca, albo nie stać się tą postacią. I to nie dlatego, że tak jest terror reżysera, tylko dlatego, że taki reżyser temat wybiera, że chcemy być takim przekaźnikiem i wsadzić w to siebie i być sobą jeszcze, bo to jest strasznie ważne, że w roli każdego artysty jest oddać się, pozostając sobą. Właśnie ukazała się płyta zatytułowana November, autorstwa Royber Trio, które poza Mikołajem Trzaską tworzą Olo Walicki i Macio Moretti. Fundamentem repertuaru Tria są utwory Mikołaja Trzaski komponowane na przestrzeni lat do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Z kolei w Kwadransie Bez Muzyki gościliśmy w warszawskiej siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej. Stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Na przestrzeni dekad było kuźnią elit intelektualnych i opozycyjnych. Związani z nim byli m.in. Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski, Jerzy Turowicz czy Stanisław Stomma. O Klubie Inteligencji Katolickiej w Kwadransie Bez Muzyki opowiadali jej niegdysiejszy prezes Paweł Broszkowski i Olga Pawińska. Przez to, że jesteśmy katolikami, buntownikami, bardziej lewicowo zorientowanymi, to jesteśmy skancelowani w każdych możliwych środowiskach. Jak ludzie słyszą klub inteligencji katolickiej, to mam takie, Boże, bardziej wykluczające nazwy, nie mogliście sobie wymyśleć. Inteligencja katolicka, klub przecież to się wszystko wyklucza ze sobą trafiła pani w sedno Paweł Broszkowski, niegdyś dzisiejszy prezes klubu dlatego, że początkowo nazwa miała być inna i władze narzuciły chodziło właśnie o wykluczenie klub inteligencji katolickiej, żeby zawęzić to do inteligencji. I, I tak zostało. To był ruch ludzi, którzy chcieli być świadomymi uczestnikami wspólnoty kościoła. O tak można by górnolotnie powiedzieć. Do tego doszedł jeszcze, to były wpływy francuskie, właściwie to był personalizm. Munierowski, no właściwie personalizm to się mówi, że jeszcze święty Augustyn już właściwie był personalistą, ale właśnie... <grym> W Kościele osoba ludzka nabrała znaczenia, tak można powiedzieć. Kościół wrócił do pojęcia wspólnoty wiernych. Dawniej to byli księża, którzy mówili, a reszta miała słuchać. No, to niestety się jeszcze troszkę błąka po Kościele, w Polsce w szczególności. W klubie było środowisko, które wiedziało, że, że stoi naprawdę. I że robi dobre rzeczy. Klub realizował zasadę y, nauczania Kościoła, że udział w polityce to jest troska o dobro wspólne. I to klub do dzisiaj chyba ma jednak. Szczegóły dotyczące obecnej działalności stowarzyszenia są dostępne na stronie kik.wap.pl. Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu architekt profesor Romuald Legler. Jego prace charakteryzują się poszukiwaniem ładu przestrzennego oraz wykorzystaniem betonu, szkła i metalu. Jest autorem projektów m.in. Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina czy Bramy do miasta zmarłych na cmentarzu batowickim w Krakowie. Dziś profesor Legler mówił, co dała mu praca za granicą m.in. w Syrii. To przywiozłem. To łatwo może zilustruje fakt, że studiując sam architekturę, mieliśmy wyjazd do wielu miejscowości historycznych, poczynając od Palmieri, ale zwiedziliśmy amfiteatr rzymski. I ten amfiteatr rzymski, według klasycznych zasad, miał zawsze doskonałą akustykę. Jest zbudowany cały z kamienia. I proszę sobie wyobrazić, że doświadczyliśmy tego, jak to działa. Faktycznie to genialne. Można zapalać zapałkę na scenie, żeby słyszeć.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 To oczywiście nie skończyło się zbyt łatwym procesem przechodzenia przez uzgodnienie ze środowiskiem muzycznym Ładzi, bo nawet dali mi bilet powrotny do Krakowa, żebym już więcej nie zawracał głowy. Kolejny odcinek zapisków ze współczesności z udziałem profesora Romualda Leglera jutro o 12.45. Na koniec przypomnijmy dzisiejszą audycję Wybieram Dwójkę, w której mówiliśmy m.in. o instalacji audio-wideo Bognyburskiej i Daniela Kotowskiego, która reprezentuje Polskę podczas tegorocznego Biennale w Wenecji. Jest zatytułowana Język z Wody. W projekcie bierze udział społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, który wykona interpretację kodów komunikacyjnych i pieśni wielorybów. Rzecz dzieje się jednocześnie w kilku językach, fonicznym angielskim i międzynarodowym migowym, podkreśla artysta Daniel Kotowski, którego słowa na polski język foniczny tłumaczy Weronika Szymańska-Gontarek.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 Biennale sztuki w Wenecji rozpocznie się już niebawem 9 maja, a całą rozmowę z Danielem Kotowskim, jak i inne wypowiedzi cytowanych w pogłosach gości dwójki znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl. W programie drugim jeszcze przed nami o 22.30 rozmowy po zmroku, a w nich opowieść o Stanisławie Staszicu, który jak się okazuje był jednym z pierwszych polskich statystyków. Wcześniej o 20.00 Filharmonia dwójki, a za chwilę w, o wszystkim z kulturą spotkanie Marty Strzeleckiej z aktorką Agatą Turkot. Tymczasem spokojnego wieczoru życzy Państwu Aldona łaniewska Wołk. Autopromocja. Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i Przemiana. We wtorek o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam. Przygotowuję właśnie nagranie kompletu preludiów Fryderyka Chopina i koncertowe wykonania ostatnich trzech sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena. Kończy swoje zaangażowanie w programowanie festiwali kameralnych, ale coraz chętniej oddaje się wykonawstwu muzyki nowej. Leif Ove Ansnes, bo o nim mowa będzie gościem najbliższej audycji Kafe Muza. Podczas tego spotkania porozmawiamy jednak przede wszystkim o jego najnowszej płycie z muzyką Gira Feita. Zapraszam w niedzielę o 10:00, Karol Furtak. Stulecie Polskiego Radia w dwójce świętujemy zamówieniami nowych utworów. Za nami już pięć prawykonań w cyklu 10 na 100, a przed nami szósta nowa kompozycja, której autorką jest Monika Szpyrka. Prawykonania utworu soft body na orkiestrę i elektronikę dokona Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Szymona Morusa. W programie koncertu także kompozycje Macieja Zakrzewskiego i Krzysztofa Wołka. Na transmisję z krakowskiej krikoteki zapraszam w czwartek, 30 kwietnia o 19:30. Do usłyszenia. Agata Kwiecińska. Autopromocja. O wszystkim. Z kulturą. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Strzelecka. Audycję wydaje Aldona Łaniewska-Wołk, a gościmy aktorkę, o której najnowszych rolach dużo się mówi. Jest z nami Agata Turkot. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla nas widzów jesteś teraz przede wszystkim pewnie Heleną z Piekła Kobiet, mhm. czasami aktorką, która opowiada o tej roli. W tym roku też y, mówiło się dużo przy okazji nagrody dla ciebie mhm. imienia Zbyszka Cybulskiego za wybitną, jak podkreślano w uzasadnieniu rolę w Domu Dobrym. Ale co teraz dzieje się u ciebie w życiu obok tego życia publicznego, ekranowego, mhm. wywiadowego? Co jest dla ciebie teraz w życiu zawodowym oczywiście najważniejsze i takie wzbudzające największe emocje? Tak naprawdę dopiero teraz mam taki czas, żeby ochłonąć po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo mam poczucie, że od, od września, bo tak to liczę, że to całe szaleństwo zaczęło się od Gdyni we wrześniu, byłam w taki, wrzucona w taki magiel. Byłam w maglu i, i, i wtedy nie miałam rzeczywiście momentu, żeby się zatrzymać i zastanowić. I też mam takie poczucie, że nie miałam nawet za bardzo przestrzeni na to, żeby wchłonąć to wszystko dobre, ta ilość yy, zainteresowania, nagród i, i wspaniałych spotkań, które się wydarzyły. I teraz dopiero zwalniam, yy, tak to czuję. Byłam niedawno w Stanach Zjednoczonych, yy, byłam tam z domem dobrym i wróciłam i, i byłam tam w Nowym Jorku też yy, w Stanach, i który był też tak no, niesamowicie szalonym miejscem, pełnym wrażeń, bodźców. I chodziłam tam po tych uliczkach, po prostu yy, czułam się jak jakaś, nie wiem, jak Alicja w Krainie Czarów tam. I, i nie mogłam złapać oddechu i sobie tak pomyślałam, mój stan wewnętrzny się zmaterializował właściwie. Bo dokładnie tak, jak jest w tym mieście, jak ja teraz się w nim sama czuję, to tak siebie czuję od jakiegoś czasu. I odkąd wróciłam z tego Nowego Jorku, to to rzeczywiście gdzieś wyhamowuje. I nie jest to łatwe. Ja podejrzewałam, że to nie będzie proste, żeby się zatrzymać po tym wszystkim. Ale okazało się to jeszcze trudniejsze, niż mi się wydaje. Bo jak organizm jest tak napędzony, rozpędzony, jest taka duża atencja, a potem nagle przechodzi się w taki w to tak zwane zwykłe życie, które ja bardzo sobie cenię, ale muszę sobie przypomnieć, przypominać teraz, że ono jest kluczowe i że ono jest ważne i że powinnam się teraz na nim skupić i wszelkie oczekiwania, które mam, chociaż też mam wrażenie, że większe oczekiwa oczekiwania wobec mnie mają inni ludzie dookoła, co teraz się ma wydarzyć takiego wielkiego, że muszę to schować do kieszeni, bo życie jest życiem i, i, i, i, i mogą być różne scenariusze, a a tak jak nie miałam przez te pół roku, czy ponad pół roku czasu dla siebie, tak teraz je mam i, i, i skupiam się głównie, y, głównie na tym. Czyli co robisz, kiedy nie jesteś na planie, nie jesteś w trasach promocyjnych? Czym się zajmujesz? Mm. Tak naprawdę jeszcze tego czasu nie miałam za dużo, ale przede wszystkim odpoczywam, ale tak staram się naprawdę odpoczywać, czyli odczepić się od siebie i, i, i dużo, dużo leżeć, dużo chodzić i po prostu pozwolić sobie na, nic, na nic nie, takie nic nie robienie, takie bardzo świadome. Ale poza tym wracam do książek, które miałam odłożone, jeżdżę konno, co mi zawsze dobrze robi i tak po prostu chcę teraz być trochę sama ze sobą, żeby sobie odpowiedzieć właśnie na te pytania, co ja bym chciała robić, a co muszę robić z jakiegoś tam powodu i, i, i siebie w tym, w tym odnaleźć i też przychodzą do mnie jakieś różne takie propozycje zawodowe i też sobie tak staram się sprawdzać właśnie co muszę, a czego nie muszę, a co bym chciała i co bym tak chciała, żeby właśnie, że naprawdę z tego swojego chcenia, a nie z udowodnienia, że ja teraz na przykład muszę zrobić coś innego albo coś, czego ktoś by ode mnie oczekiwał. To też jest wielki komfort, prawda? Taki, którego być może nie miałaś przed tymi rolami, które przyniosły i docenienie, i popularność, i pieniądze to, że możesz się zastanawiać, co wybrać y, jako aktorka. To też nie jest... Ty, mm, to rzeczywiście tak brzmi, ale nie to też nie jest tak. Nie jestem w takim miejscu, że teraz, wiesz, mogę się rozsiąść i mam miliony na koncie i, i przychodzą do mnie same główne role, różne, przeróżne i że ja teraz sobie będę wybierała. Nie jest tak. Raczej ten komfort, czy mogę... No właśnie, no bo to jest to, że ja próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja bym chciała, jakby czym teraz może być dla mnie ten zawód... Oczywiście do takiego momentu, do którego mam z czego żyć, prawda? Ale to też no i tutaj też próba od, odpowiedzenia sobie, znalezienia jakiegoś takiego dla mnie kompromisu odpowiedniego, co żeby zarobić, a co żeby rzeczywiście w tym zawodzie mm, dalej go eksplorować i, i, i, i w którą stronę ja bym chciała teraz, y, teraz spróbować. To też trochę tak brzmi, jak siebie słucham, jakbym zrobiła już nie wiadomo ile i nie miała, i nie miała, i nie wiadomo, i miała jakieś nie wiadomo jakie doświadczenie. Mm, no tak nie jest oczywiście, i, oczywiście, tylko że rzeczywiście te dwie role, które mnie spotkały w ostatnim czasie były... No wyjątkowo duże i, i, i takie mm, eksploatujące. Dla mnie to brzmi bardzo racjonalnie i wydaje mi się, że rozumiem. Mm -hmm. To znaczy, że osiągnęłaś taki poziom, który w zasadzie byłoby dobrze, gdyby dostawały aktorki i aktorzy Niedługo później po szkole, to mm. znaczy taki, że można żyć mm. z tego zawodu, nie zarabiając bardzo, bardzo, mm. bardzo dużo, tylko po prostu utrzymywać się i podejmować jakieś decyzje. Mm. To w zasadzie powinien być podstawowy poziom, to prawda. ale nie jest. Mm -hmm. I, I to miałam na myśli mówiąc, że jesteś teraz w tej komfortowej sytuacji, tak, która tak, tak, w zasadzie tak. powinna być normalna, mm. nie gwiazdorska. Mm. Bo też nie jest przecież tak, że y, wybierasz y, rolę, czy wybierałaś, czy dostawałaś role, które y, gwarantują taką wielką popularność. Mhm. To nigdy tak nie było, prawda? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie. Zatrzymajmy się przy tych Stanach mm -hmm, jeszcze, tak. żeby już potem do tego nie wracać. Pierwszy raz byłaś w Nowym Jorku. Tak, pierwszy raz, pierwszy raz. Czyli to zrozumiałe takie odbieranie bardzo intensywne tego miasta, ale spotkałaś się też z publicznością, tak. prawda? Po pokazie Domu Dobrego. Czy to byli y, polscy widzowie mm -hmm. przede wszystkim? I jaki był ten odbiór? Mm -hmm. Jakie były te rozmowy? Tak, y, ja zostałam zaproszona na taki polski festiwal w, w Waszyngtonie, w DC właściwie, w mieście. I to był polski festiwal i on jest organizowany oczywiście dla Polonii, ale nie tylko. I rzeczywiście publiczność była tak, myślę, że pół na pół. Połowa to byli Polacy, a druga połowa to byli Amerykanie, bądź y, jeszcze ludzie innych narodowości. I to było bardzo ciekawe dla mnie spotkanie, bo ja sama nie wiedziałam jak, jak na przykład system wygląda w Stanach wiem tylko tak mniej więcej co tam się dzieje, no chyba niestety, niestety mogę powiedzieć, wszyscy wiemy no i okazuje się, że na papierze to rzeczywiście wszystko tam wygląda zdecydowanie bardziej różowo, kolorowo, że oni są, wymyślili przeróżne procedury już, bardziej zaawansowane niż my, jeżeli chodzi o pomoc osobom doświadczającym przemocy. Oni nawet mają programy, które biorą powiedzmy pod skrzydła te osoby, które są przemocowcami, które stosują przemoc. Więc tam są programy, które też mm, zajmują się tymi osobami, mm, które na przykład odbywają wyrok przy okazji. Więc dowiedziałam się, jak to wygląda na papierze i miałam takie wow, wow, wow, ale wspaniale, jej wow. A potem zaczęłam dalej rozmawiać mm, z osobami, które pracują w tym obszarze, w tym sektorze w Stanach i mówią, że w praktyce wygląda to dokładnie tak jak u nas w większości przypadków, że to, co my pokazujemy w tym filmie, to są też realia u nich w Stanach więc bardzo się cieszę, że te procedury, to co my pokazujemy, to zagmatwanie tego, tego systemu, ta, ta nieudolność, że ona, znaczy cieszę się i nie cieszę, no bo wolałabym, żeby się nie przenosiła i żeby była taką baśnią po prostu, przypowiednią jakąś okrutną, ale chodzi mi o to, że cieszę się, że oni to rozumieją i, i są w stanie przez to, przez, przez te narrację przebrnąć razem z moją bohaterką i że te emocje też się przenoszą. Mm, I więc właściwie mam poczucie, że mimo dlatego, że byłam na drugim końcu świata, to ten odbiór był bardzo podobny, tak jak, tak jak u nas. I że ludzie przede wszystkim podłączają się pod tę emocjonalność mojej bohaterki i, i, i przechodzą z nią i empatyzują i, i dokładnie rozumieją, w czym jest problem. Bo ta opowieść w Domu Dobrym Wojtka Smarzowskiego to jest też opowieść o tym, jak się rodzi przemoc. Tak. Jak kobieta orientuje się, że młoda kobieta Pełna miłości. Mhm. Orientuje się, że funkcjonuje w systemie, w którym powoli, powoli ktoś ją zamyka mhm. w, w tym pudełku, w którym ona jest ofiarą przemocy. Tak. Nie ofiarą, tylko kimś, na kim stosowana jest ta przemoc. Więc to jest o tym, jak to się rodzi. Mhm. I, I to jest dosyć uniwersalne, myślę, niezależnie od tego, jakie systemy, gdzie działają. Ale też jest dowodem na to, że stworzyliście taką opowieść, która, która jest uniwersalna, mhm. niezależnie od tego, w, w, gdzie się ją odbiera, gdzie się ją ogląda. Czy z biegiem kolejnych miesięcy, kiedy y, odbywają się pokazy tego filmu w różnych miejscach i bierzesz udział y, w spotkaniach, Czujesz, że w tobie coś się zmienia, że twoje aktorstwo, które, które do tej roli było opowiadaniem historii na ekranie jest teraz trochę inne, bo te rozmowy odbywają się też później, pełnisz czasem, czy oczekuje się od ciebie taką rolę aktywistki społecznej mhm. też. Czy to jest ważny element twojej drogi teraz, jakie masz do tego podejście? Ja tak mówię cały czas, że, że nie wchodzę w, w rolę właśnie tej aktywistki, bo, bo po prostu do tego się nie poczuwam, nie mam też wiedzy. Mam, mam oczywiście pewne doświadczenie, które zdobyłam pracując nad tą rolą i jakiś tam ułamek tej wiedzy, ale, ale nie czuję się ekspertem, więc to jest na tyle poważny temat, że myślę, że jeżeli ktoś nie jest bardzo tak mm, konkretnie wyedukowany i, i w tym kierunku to nie powinien się tak mądrzyć za bardzo. Więc y, ja rzeczywiście tak zatrzymuję się w, w, w, w wypowiedziach, w ramach jednak y, naszego filmu i to sobie bardzo cenię, bo też jestem kobietą. Bardzo jest dla mnie ważne to, o czym ten film opowiedzieliśmy. Bardzo też mnie to boli. Ja to traktuję tak, że wypowiadam się na jakiś temat poprzez właśnie swoją rolę, a, a wszystko inne co, już, inne, co już dopowiem, to już są właśnie takie dopowiedzi. Ale rzeczywiście to jest absolutnie niezwykła sytuacja, żeby móc wziąć udział w czymś na tak ogromną społeczną skalę, jak to się po prostu wydarzyło nagle y, przy, przy Domu Dobrym i spotkać y, tyle niesamowitych ludzi i, i, i, i dzielić się jakimiś y, tam swoimi przemyśleniami, y, doświadczeniami, a tak naprawdę głównie słuchać tego drugiego człowieka, i też gdzieś widzieć, jak nasza praca ma realne przełożenie i, i, i na pomoc drugiej osobie, to jest, to jest absolutnie niezwykłe. I ja się nie spodziewałam, nie myślałam nigdy o tym, że mogę być w środku czegoś takiego, ale czy to, no na pewno mnie to wiele nauczyło. Ja czuję, że też, no bo to siłą rzeczy, to są tak, tak mocne spotkania, tak niezwykłe, niecodzienne. I ta wymiana energii jest jakaś taka naprawdę metafizyczna często. Na pewno w takim moim odbiorze rzeczywistości się mm, uwrażliwiłam i, i, i myślę, że gdzieś tak y, pogłębiłam na pewno wiele swoich refleksji i tak dojrzałam, mi się wydaje też. Właśnie, o to chciałam zapytać, że te y, lata... Bo to już w latach można liczyć, prawda? Od momentu, kiedy wiedziałaś, że zagrasz te rolę do, mm -hmm. do, do dziś. Tak, tak. To ile minęło lat? Trzy? No myślę, że na pewno. Ale jeśli chodzi o twój proces dojrzewania, mm -hmm. tak, tak, tak powiedzmy, czy stawania się kimś bardziej dorosłym, dojrzałym, mm -hmm. to jest bardzo dużo lat, wydaje mi się. Tak, tak, to prawda. To prawda, bo to jest taki przełam, y, był między y, tym, jak byłam dwudziestoparolatką i, i przyszłam 30 trzydziestoparolatkę. I rzeczywiście wydaje mi się, że to, y, że to takie przejście w 30 plus jest jakimś takim... Y, jest to jakaś zmiana, ta kolejna dekada życia, tak, tak sobie, tak, tak to czuję. I ten moment właśnie, jak wychodzisz, kończysz studia i zaczynasz, zaczynasz tak na serio to prawdziwe życie, i zaczynasz się próbować w nim poruszać i, i zostawiając tak to wszystko, co, co się wyniosło ze szkoły i, i tam się lecząc różnych, różnych doświadczeń i właśnie tak zaczynając trochę po omacku w tym życiu się poruszać. Więc tak, myślę, że te trzy lata to było... To było szalenie, szalenie dużo, a to właściwie ostatnie moje pół roku, jak sobie tak o nim myślę, to, to jakoś tak nie, nie mieści mi się w głowie racjonalnie, że tak dużo że, doświadczeń, wrażeń, nawet pół roku, rok ostatni mogło się zmieścić tam w 365 dni, że, że jest to dla mnie niesamowite, że rzeczywiście ostatni mój rok był być może bardziej intensywny niż jakieś tam kilka poprzednich lat życia i bardzo... Myślę takie, że to jest bardzo rzeczywiście piękne, że temu towarzyszyła ta droga y, związana tutaj z, z moją pracą, z, z, z akurat no, konkretnie z tym domem dobrym, bo to na pewno miało wielki wpływ. I wielki wpływ mieli ludzie, których poznałam w tym czasie, i to, no jest, to jest to bardzo piękne. I tak jest y, taki kolejny dowód na to, na to dla mnie, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I że na przykład w tym zawodzie też uważam, że te role y, też nas wybierają, i, i, i wydarzają się w dokładnie takim momencie, jakim mają się wydarzyć. I że czasami to brzmi jako ta, jak takie tylko. Wytłumaczenie sobie takie na szybko, dlaczego coś mi się na przykład no, w cudzysłowie nie udało, czy coś poszło nie po mojej myśli, ale yy, no, potem w, z, z biegiem czasu się okazuje, że, że to nie jest jakaś tam tylko wymówka, tylko rzeczywiście, no, rzeczywiście to się, to wszystko to jest po coś. Jest częścią jakiejś układanki. No właśnie, dosyć skomplikowana jest ta układanka tak naprawdę, bo to jest nie tylko to, o czym teraz przed chwilą hmm. powiedziałaś, ale też ludzie. Którzy właśnie coś dokładają do twojego życia tak. zawodowego, ale też przez to charakteru. Wojtek Smarzowski i Tomasz Szuchart to są takie dwie osoby, które pojawiły się już wcześniej mhm. przy drugim weselu. Tak. Wydaje mi się, że to spotkanie y, twoje i z reżyserem, i, i z aktorem, z którym grałaś w Domu Dobrym, musiało być y, bardzo ważne dla ciebie. Również y, jeśli chodzi o warsztat y, aktorski, o to, jak się rozwijasz jako aktorka, jak myślisz mhm. o aktorstwie. Co się zmieniło w tobie jako aktorce po, po tym spotkaniu? Czy potrafisz to powiedzieć? Mhm. Tak, y, moje pierwsze spotkanie z... No I z Tomkiem i z Wojtkiem, ale głównie z Wojtkiem, y, bo z Tomkiem wtedy nie, nie grałam za bardzo przy weselu. No to było takie przełomowe, bo y, to była moja po pierwsze, po pierwsze, pierwsza większa rola, y, bardziej znacząca, zna bardziej znacząca w całości filmu. No i to było bardzo ważne, bo Wojtek mi pokazał zupełnie inną, inny taki sposób pracy. I taki sposób, którego ja chyba zawsze szukałam, bo gdzieś czułam, że on jest. Nigdy wcześniej go za bardzo nie doświadczyłam, ale czułam, że to chyba że chyba droga jest gdzieś tam indziej, a jeszcze nie mogę wejść na ten szlak, ale wiem, że on tam gdzieś jest. I rzeczywiście Wojtek mi to pokazał i dopiero jak tego doświadczyłam, to się okazało, że o, właśnie tego szukałam. <grym> Czyli mówię o takim rzeczywiście, o takiej zbiorowości, o o byciu drużyną, o, o takim wielkim y, szacunku i wyczuleniu na drugiego człowieka, takim spokoju w pracy. I to było y, rzeczywiście niezwykłe, niezwykła ta praca przy weselu. Była taka dla mnie magiczna. Ja tam do końca jeszcze nie umiałam sobie radzić z własnymi emocjami. To znaczy one dosyć y, łatwo i naturalnie się pojawiały we mnie, przez to, że, że właśnie te warunki po prostu były stworzone, jakieś takie fenomenalne. I to poczucie takiego zaopiekowania i, i, i zaufania wobec całej ekipy po prostu powodowało, że, że, ta, że, że gdzieś naturalnie po prostu ta postać się przeze mnie przebijała, tylko że wtedy sobie jeszcze do końca nie umiałam radzić, co zrobić z tymi emocjami dalej i, i jak to wszystko pozamykać, to takie szalone. No ale dobra, to był pierwszy etap i rzeczywiście to zaproszenie do domu dobrego, no to było, no to było czymś spektakularnym, bo tak duże, główne role kobiece jeszcze dla kobiet y, y, dla młodej aktorki nie są bardzo częste, a żeby to była jeszcze tak ogromna rola, to w ogóle to się zdarza raz na tam parę lat, jak nie rzadziej. Więc to była wyjątkowa sytuacja, a dzięki temu doświadczeniu wcześniej z Weselem to wiedziałam, gdzie mam jakieś... Y, takie jeszcze luki, jeżeli chodzi o, o, o tę własnie taką higienę, własną higienę pracy, więc mogłam sobie nad tym gdzieś tam wyprzedzając yy, już, yy, już ten czas zacząć pracować i pojawiła się w moim życiu Ania Skorupa, która tutaj też jest bardzo ważnym elementem, bo Ania i Wojtek, no to dla mnie to jest w ogóle taki team, który gdzieś myślę, że naprawdę mnie ukształtował i moje myślenie o tym, jak ja bym chciała w każdym razie uprawiać ten zawód i już wiem, że można, bo tego doświadczyłam. I Ania rzeczywiście tak zaopiekowała się mną pod tym kątem, jak sobie z tymi emocjami do końca radzić, żeby one były przed kamerą jak najbardziej szczere, a, a w życiu prywatnym, żeby je odłączać. No a Wojtek tą siłą napędową dzięki której w ogóle byłam w stanie cokolwiek y, się odważyć i, i zrobić. No i jeszcze rzeczywiście dochodzi, to jest taki trójkąt y, Tomek, y, który jest partnerem wymarzonym, jest taką opoką po prostu, y, która jest zawsze przy tobie i, i, i dla ciebie i też po prostu jest wybitym aktorem, moim zdaniem, więc dostałam jakiś taki mega duży prezent, mm, mega duży. I, I jest to rzeczywiście błogosławieństwo móc, móc czegoś takiego doświadczyć, a z drugiej strony jest to też przekleństwo, mm, bo to nie są warunki, które są y, normą. I też y, pracować y, w, innym, y, w innym środowisku, wśród innych ludzi, w innym tempie po prostu często, gdzie nie ma czasu na to wszystko albo y, ludzie są nastawieni na coś, na coś innego, y, jest... Y, jest niełatwe teraz. Jest dla niełatwe ciebie. Dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. I też, yy, no bo po prostu tam te warunki były rozpieszczające, można by tak powiedzieć. A z drugiej strony ja sobie teraz o tym myślę, że takie warunki powinny być normalne. I że jeżeli, jeżeli rzeczywiście chcemy robić duże, ważne filmy i, i pozwalać aktorom na to, żeby, żeby stworzyli jakieś yy, takie yy, naprawdę yy, ciekawe, yy, poruszające kreacje, no to to są takie warunki, które powinny być właściwie minimum bo uważam, że naprawdę mamy wspaniałych aktorów w tym kraju, wspaniałych i myślę, że niczym nie nie jesteśmy gorsi od tych wielkich zachodnich gwiazd, tylko trzeba nam dać po prostu warunki do tego, żebyśmy żebyśmy mogli się rozpędzić. Z kołczką aktorską, o której wspomniałaś, Anioł Skorupą, współpracowałaś też przy Piekle Kobiet, tak. prawda? Powiedzmy, na czym polega ta praca. Powiedz, Ach. bo ponieważ nie jest to normą, jak wspomniałaś, żeby tak. aktor czy aktorka pracował z kimś takim na planie, tak to może mogłabyś powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne. Tak, tak, tak. Jak byłam w Nowym Jorku jeszcze, to tak spotkałam się z jakimś takim przypadkiem z takim reżyserem Obsady, obsady Stamtąd i tam rozmawiałam, rozmawiamy i mówię, że właśnie pracowałam, rob, zrobiłam takie dwie role i pracowałam tam z coachem aktorskim i zrobiłam taką pauzę. I on się tak na mnie patrzy i tak bez żadnej reakcji. Ja sobie myślałam, Jezus, no jasne, nie zrobiło żadna wielka sprawa. Nie? I mówię, jejku, aha, to ja tylko dodam, że u nas to jest nienormalne tak do końca i że to jest taka zupełna nowość w Europie. On się na mnie patrzy, naprawdę? nie pracujecie z coachami. Ja mówię, no nie, dopiero zaczynamy. I rzeczywiście on był w szoku, yy, bo tam to jest taka, no, no, no nic nowego. Niczym nie można się yy, gdzieś tam popisać. W każdym razie ta praca, yy, ja pracowałam z Anią, wiem, że każdy, przez to, że to jest taki zawód nowy i on też yy, nie jest do końca nazwany i może polegać na wielu różnych rzeczach, to wydaje mi się, że każdy coach Aktorski y, pracuje zupełnie inaczej, y, pomaga w innych dziedzinach, w innych, znaczy w innych obszarach, no jest stworzony do tego, żeby aktor stworzył wiarygodną rolę i też y, w jakimś swoim komforcie załóżmy. psychicznym psychicznym, tak? psychicznym. psychicznym, tak. Więc ja z Anią, rzeczywiście akurat my pracowałyśmy, y, i Ania też głównie na tym bazuje, żeby właśnie ja, żeby tworzyć ten pejzaż postaci. Ale, żeby to, co no się dosyć, to, się bardzo, to są najtrudniejsze odpowiedzi dla mnie, bo to jest dosyć enigmatyczne, ale w każdym razie tak, żeby nie wymyślać racjonalnie tej postaci z głowy, tylko w różnymi metodami, ćwiczeniami, narzędziami, żeby ją poczuć i żeby ona się właściwie trochę zaczęła sama stwarzać w nas. To jest po pierwsze, a po drugie, żeby to robić i później, żeby te procesy emocjonalne, przez które ta postać przechodzi, żeby też przez nas przechodziły, żebyśmy byli takim katalizatorem tego wszystkiego i żeby to było rzeczywiście bardzo organiczne, ale zawsze z zachowaniem tej świadomości, że to jest postać a to jestem ja, Agata. To jest postać, to jestem ja, Agata, żeby się w tym nie pogubić i żeby być też dzięki temu panem tego, co się stwarza, czyli nie to, że ja teraz doznaję jakiejś emocji jo, o Boże, szybko, szybko kręcimy, bo ja teraz po prostu ryczę i, i, i, i się w tym zatracam, tylko żeby móc gdzieś świadomie przez siebie to przeprowadzić i, i gdzieś tam z tym zakręcić, pomalować i zamknąć, i później wrócić do domu i, i, i żeby ta emocja w nas nie szalała, więc to była taka y, główna, praca, główna praca z Anią. To, o czym mówisz, brzmi jak opis sytuacji, w której ktoś jest pewny siebie, mm -hmm. czuje się bezpiecznie i czuje, że może mieć zaufanie do osób, które są dookoła. Tak. I wydaje mi się, może się mylę, że nie jest łatwo osiągnąć taki stan mm -hmm. i odhaczyć te wszystkie punkty na planie każdego, filmu u każdego reżysera. Nie mam na myśli konkretnych mm -hmm. nazwisk, tylko ponieważ to jest tak rzadkie, żeby pracować w ten sposób w polskim filmie, to ta sytuacja, żeby tak dużo tych punktów mogło mm -hmm. się złożyć na, na, na to poczucie bezpieczeństwa, nie jest chyba częsta, prawda? To trudno trafić do takiego filmu, na taki plan filmowy. No nie jest częsta. To jest coś, co o czym wcześniej powiedziałam, że się muszę, że, tak, że czasami jest trudno później, ale jest to dla mnie bardzo przykre, no bo ach, ja tego nie rozumiem, dlaczego mm, tak, y, tak przemocowo się pracuje y, z artystami. Y, to oczywiście powoli, powoli się zmienia, ale no, powoli, powoli, no bo tak sobie myślę, obserwuję, że to jest naprawdę dziwna sprawa, co my robimy i to jest z jednej strony na, na nasz zawód, którym zarabiamy na życie, a z drugiej strony mm, no, działamy na swoim organizmie, na emocjach, na wrażliwości, na intymności, na takich obszarach, które są naprawdę bardzo jakieś takie no, wrażliwe, ale takie nienazwane, mm, no, są jakim, jakieś takie drogie po prostu, ważne, i, i, I ten brak jakiegoś takiego humanitaryzmu czasami na tych planach jest dla mnie zaskoczeniem. Nie wiem, nie rozumiem tego. Wydaje mi się, że powinniśmy po prostu o tym mówić często, no bo, yy, bo naprawdę mi się wydaje i to powtórzę, że to, czego ja na przykład doświadczyłam w pracy z Wojtkiem i z jego całą ekipą, bo to nie jest tylko on, tylko to są wszyscy ludzie, którzy tworzą yy, ten plan, no to to powinna być norma. Ja rozumiem, że takie są też warunki, że czas, często nie ma pieniędzy na różne rzeczy i nie ma czasu. Czyli to znaczy, że na przykład taki coach może być no, niemożliwy ze względów finansowych, albo że no, ilość dni zdjęciowych też nie, nie będzie tak komfortowa i tak dalej. No Ja to wszystko rozumiem. Można się bez tego obejść, albo bez takiego wzajemnego szacunku i, i, i, i jakiegoś względnego spokoju i poszanowania tej drugiej osoby, z którą się pracuje, no to to nie kosztuje nic. No, to, to jest, yy, I to, o to powinniśmy moim zdaniem walczyć i nie powinniśmy tolerować yy, zachowań, które są po prostu tak ewidentnie przemocowe i, i, i powinniśmy o tym mówić, no bo jest masa ludzi, no bo z jednej strony mówimy o właśnie często się, tak, takie zdania, których ja używam, to często słyszymy, a potem również słyszymy, że reżyser, reżyserka, czy ktokolwiek inny z jakiegoś pionu robi swój kolejny film, chociaż wiemy, że 10 poprzednich było, yy, zachowywał się tak, a nie inaczej. No i no i czasami ręce opadają, nie? To jest kwestia też nie tylko tego, żeby o tym mówić, ale też, żeby reagować. To znaczy, żeby te osoby, które dostrzegają albo są właśnie w takiej przemocowej sytuacji, reagowały. Mhm. A to jest chyba większy problem. Być może potrzebna jest zmiana pokolenia. To znaczy, jeśli my teraz żyjący mhm. będziemy o tym mówić i, i powoli zmieniać różne aspekty tej pracy, to może kolejne pokolenia będą w tej bardziej czystej, jeśli chodzi o komfort pracy sytuacji. Ja mam taką nadzieję, to tak powinno wyglądać, tylko że to też, no z drugiej strony to też nie jest tak, tylko że na przykład jakieś pokolenie tam plus jest złe, a młodzi są dobrzy, nie? I myślą inaczej. No, nie jest to takie czarno-białe i wśród młodych ludzi też jest różnie, a na przykład Wojtek jest już starszego pokolenia, a jest tym przykładem na to, że można inaczej. Więc to się wszystko miesza, ale, ale no ale tak, no ale musimy zacząć nad tym, tak mi się wydaje, po prostu pracować i, i o tym mówić, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest mega trudne, bo później wszyscy też się boimy że coś powiemy, na przykład jak ja teraz, że to też będzie miało takie konsekwencje, na przykład, że, że ktoś się albo się obrazi i w związku z tym nie będziesz miał pracy i tak dalej, a przecież my wszyscy chcemy pracować i pójdzie jakaś fama, że ty jesteś trudną aktorką czy aktorem i to i tamto i że przez jakieś jedno zachowanie, że, że, że staniemy po, y, po stronie jakiejś osoby, która y, tam dozna jakiejś krzywdy, że przez to moja tam kariera na 20 lat będzie zamknięta. No i to są takie właśnie kliki. No ale już powiedziałaś. Powiedziałaś. <głos> Więc e, nie cofniemy Tak, tego. tak, tak. No, o, nikim, o nikim, o nikim z nazwiska. Twoje role w Domu Dobrym i w Piekle Kobiet e, też są związane z tematem przemocy mm -hmm. i w związku z tym często albo się je porównuje, mm -hmm. albo stawia się jedną obok e, drugiej, pisze się o nich e, razem. Ale tak naprawdę te kobiety, które grasz, Helena w e, Piekle Kobiet e, i Gośka w Domu Dobrym, Wiele różni. To znaczy Gośka nie dotarła nigdy do tego momentu w życiu, w którym jest y, Helena. Mhm. Musiałaś y, jednak, poza tym, że to są dwie różne role, to choćby z tego powodu mhm. różnie się przygotowywać mhm. do nich. Ale co nowego doszło? Jakie y, nowe formy y, przygotowania się, y, jaki rodzaj researchu y, doszedł do tej roli w Piekle Kobiet? Mhm. Tak, ja nie lubię tak za porównywać. bardzo porównywać, bo często jest to rzeczywiście y, mi tak na siłę y, wmawiane. Ja nie mówię, że ty to robisz, ale to nie się po prostu... Nie. nie Nie, że tak, że, to, że, zro, że zrobiła pani dwie podobne role i tam, ale jakaś różnica? Ja sobie myślę, naprawdę one są podobne? No to to jest rzeczywiście Nie, nie jakaś nie. wielka nie. katastrofa, skoro, skoro, skoro to tak wyszło, bo wydaje mi się, że mm, no, ten temat jest podobny. Z tego powodu, że jest temat przemocy. Ale już to, w jaki sposób jest potraktowany i mm, jakie są te historie, jest dla mnie kompletnie różne. Tak jak różne są właśnie te bohaterki. Tak, są osobami, kobietami, które doznają krzywdy od, ze strony świata zewnętrznego, tego męskiego. No, ale w zupełnie inny sposób. I, i ta Helena... Mm, no ja właściwie tak od początku inaczej po prostu nad nią pracowałam, bo ona dla mnie jest taką figurą takiej królowej, jeżeli używamy archetypów. I rzeczywiście jest taką niezależną jednostką z taką dużą wewnętrzną niezależnością swoją, taka buntowniczka, tylko, że żyje, która żyje w takich czasach, że wie, że żeby osiągnąć swój cel, czasami trzeba się podporządkować w w świadomy sposób, nawet nie podporządkować, ale zagrać w grę i przyjąć te reguły gry i po prostu tylko, że rozstawiać pionki po swojemu już. I tak od początku sobie na nią patrzyłam i też bardzo mi się podobało, że to jest tak naprawdę historia taka o przebudzeniu kobiety, czyli o tym, że, że coś takiego się w jej życiu, świat zewnętrzny Serwuje taki zestaw zdarzeń, który zmusza ją do tego, żeby absolutnie całkowicie zrewidowała swoje, swoje poglądy um, i żeby zaczęła sobie zadawać y, różne trudne pytania um, i przejmowała te odpowiedzi, które przychodzą na klatę i później podejmowała decyzję z różnymi konsekwencjami. Więc mi się to bardzo podobało, że to jest taka podróż bohaterki ku przebudzeniu. No ale takim filarem tej, tej Heleny rzeczywiście taki, taki konstrukt był, był od początku inny niż, niż, niż Gośki. Ważne były dla ciebie odniesienia takie plastyczne, wizualne. Powiedziałaś o tym, że to jest taka królowa. Mhm. To się kojarzy z takim kolejnym kostiumem, to znaczy kostiumem mhm. w, tej, w tej twojej roli. Mhm. Czy myślałaś o niej jako o takiej figurze, która ma maskę, jakiś określony styl wizualny. Mhm. Wiem, że od tego również są osoby w innych tak, pionach tak, na tak, planie tak. filmowym, ale czy sama też tak myślałaś o niej? Tak i, i bardzo mi się podobały właściwie od razu ta te, te, taka koncepcja, którą, um, którą zaproponowała Gosia Fudala, która jest kostiumografką naszą razem z nią Maliszewską reżyserką. Czyli to na przykład, że ta Helena chodzi w spodniach co było w tych latach 30. prawie niemożliwe, bardzo, bardzo rzadkie jeszcze, a ona tak rzeczywiście dosyć ostentacyjnie przychodzi do, do, do swojego miejsca pracy, gdzie są właściwie sami mężczyźni i ona tam przychodzi w spodniach i zakłada na to wielkie futro i jest takim dosyć silnym misiem polarnym, a jednocześnie nie chowa swojej kobiecości, bo, bo nosi piękne materiały, kolory, maluje się, robi sobie fryzurę, więc bardzo mi się to podobało, że zaznacza z jednej strony taką swoją niezależność i siła, z drugiej strony nie porzuca kobiecości. I też właśnie to, że jest takim kameleonem, że w zależności od sytuacji, ona też się przebiera tak, żeby, no żeby z danej sytuacji jak najwięcej dobrego po prostu dla siebie wyciągnąć i, I te kostiumy dzięki temu były bardzo różnorodne i, i często spektakularne. I, i kostiumy, i, i fryzury, i make-upy. I bardzo mi się to podobało. I, i właśnie te maski, które Helena, w zależności od tego, w, w, z jaką osobą w mm, danej sytuacji jest i, i, i co to jest w ogóle za sytuacja, taką y, sobie maskę wybiera. No więc dla mnie też od, takim ważnym, ważną odpowiedzią było to, w którym momencie albo przy kim czy przy kimkolwiek, Helena jest sobą, jest bez żadnej maski. Więc to też taka dla mnie zabawa y, poznawanie tej postaci i, i próba odpowiedzi właśnie na takie pytania. Trochę teatralna, prawda? Skoro pojawiło się takie skojarzenie w mojej głowie. Mhm. Czy jest możliwe, żebyś y, pojawiła się w teatrze, tak, tak powiedzmy, żebyś otworzyła taki rozdział y, w swojej drodze zawodowej? Czy myślisz o tym? Ja gram. Y w, odkąd skończyłam szkołę, gram w jakimś tam spektaklu, że tak powiem. w Jakimś tam w sensie, że, że zazwyczaj jednym. Teraz y, mam jeden spektakl y, w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy. Może pojawi się niedługo kolejny. I rzeczywiście mam taki, chciałabym więcej grać w teatrze. Zespół aktorski, teatralny to, to jest y, coś, y, co miałam na myśli. Mm -hmm. No i to jest właśnie to, przed czym rzeczywiście uciekam. I, i to była moja świadoma decyzja y, po szkole. Znaczy po szkole miałam taki jeden pomysł, gdzie bym chciała trafić i prawie się to udało, ale w ostatniej chwili życie, życie zmieniło tory. I potem rzeczywiście uznałam, że, że to jest coś, czego, czego chyba nie chcę. że Myślę, że też przez doświadczenia może szkoły teatralnej, a może też to, że po prostu jestem takim... Yy, jestem indywidualistką, że tak powiem, ale też jestem dosyć taka... Yy, mimo wszystko yy, nieśmiała, introwertyczna i dosyć dobrze potrafię funkcjonować w grupie dopiero kiedy się poczuję tam właśnie bezpiecznie. I wtedy to poczucie takiego, takiej przynależności jest dla mnie czymś y, absolutnie budującym i, i, i uskrzydlającym, ale w momencie, kiedy do tego momentu, kiedy nie czuję się bezpiecznie, no to jest to dla mnie męka. A jak wiadomo, zespoły teatralne są różne i nie dobierasz sobie sama tych kolegów i koleżanek, tylko po prostu trafiasz już do jakiejś struktury i może być po prostu bardzo różnie. A to też przy okazji jeszcze jest instytucja, często instytucja publiczna, ale nawet jak prywatna, to jest to po prostu jakaś instytucja, która ma zasady. Często, jak patrzę na to z zewnątrz, dosyć korporacyjne. I ja tak poczułam, że chyba, że, że po prostu tego nie czuję. Może też ze strachu, a może to nie jest strach, ale rzeczywiście, no, rzeczywiście to nie jest coś, czego, czego szukam. I wiem też na pewno, że coś tracę i na pewno tracę też przez to taką możliwość częstszego mm, grania na deskach, ale no ale coś za coś, ale mam większą taką swobodę swoją, y, mam więcej wolnego czasu. Może to, co powiedziałaś, mieć związek z tym tematem, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, z tym poczuciem bezpieczeństwa mm -hmm. w grupie tak. na planach filmowych, ale też po prostu z twoim charakterem, każdy z nas jest inny i, i, i rzeczywiście mm -hmm. możemy wybierać różne drogi. Rozmawiamy już jakiś czas, mm -hmm. w związku z tym, kiedy... Cię słucham, to przychodzą mi do głowy różne skojarzenia związane z filmami, aktorkami, mm -hmm. aktorstwem. Wymienię teraz y, może dwa nazwiska, które przyszły mi do głowy. Nowe. Kiedy patrzyłam na Ciebie i słuchałam Cię. Laura Dern, Renate mm. Dzisiaj też mm. wizualnie. Czy, czy te filmy, w których one y, grały, a które na pewno znasz? Tak, tak, tak. To, to, to są takie historie, w których chciałabyś zaistnieć, czy, czy dorzuciłabyś, jeśli chodzi o e, sposób grania, talent, e, jakieś inne nazwiska, albo te wykreśliła. To Jak bardzo, to jest? To bardzo ciekawe, bo to takie rzeczywiście mi bardzo dwie bliskie aktorki, ale wydają mi się skrajnie, skrajnie różne. Tak. Mm -hmm. Że, że, że zapewne łączy je to, że te ich wybory mm, artystyczne, czy po prostu to, jak ta droga artystyczna im się układa, jest to bardzo takie nieoczywiste i ciekawe są te projekty, produkcje. Lore Dern uwielbiam z tego względu, że uwielbiam Davida Lynch'a, a ona jest taką, no, taką, nieod, taką nieodłączną jego aktorką. I, i, i i, I wspaniałą, i taką, myślę, bardzo wiele zawsze ryzykującą w tych filmach i taką dosyć odjechaną. No a Renat, Renata, teraz jest to aktorka, do której jest mi najbliżej. I mm, jest absolutnie wyjątkowa i ona rzeczywiście uprawia takie aktorstwo, które dla mnie jest... Y no dla mnie bardzo tak y, subiektywnie, y, personalnie jest y, największą sztuką, czymś takim, czyli że ona gra y, z jednej strony bardzo mało, to znaczy te środki są, są niewielkie, a jednocześnie gra wszystko. I jak kamera zagląda do jej, do jej oczu, no to po prostu wydarza się tam cały kosmos. I dla mnie to jest... Y, i dla mnie to jest coś najpiękniejszego, co można rzeczywiście w aktorstwie osiągnąć. Uważam też, że to jest szalenie trudne i że bardzo często, yy, no, że, że, że to jest też bardzo zgłówne, bo bardzo często się wydaje, mam poczucie nam wszystkim, że, że, że to chodzi o to, żeby nic nie grać właśnie i żeby po prostu, po prostu być, a co do końca tak nie jest, bo tam w środku musi się wydarzać bardzo dużo, żeby, żeby rzeczywiście te emocje się przez, przez, yy, przez kamerę, przez ten obiektyw przebiły. I ta wartość sentymentalna, ten film to jest dla mnie jakieś takie teraz no, moje ukochane kino i takie kino, które, które marzyłabym robić i, i opowiadać historię w taki sposób i, i, i, i mieć takich partnerów, z którymi można też w taki sposób prowadzić scenę, sceny. Tak, jest to dla mnie rzeczywiście, rzeczywiście y, takie wyjątkowe takie opowiadanie kina, Mm, taki bardzo, w taki aż przeczulony, powiedziałabym, szalenie wrażliwy mm, sposób. No. Ale zapewne potrzeba do tego y, takiej rzeczywiście precyzji w sposobie myślenia mm -hmm. i do, dokładnej wiedzy na temat tego, dlaczego robi się coś y, tak, a nie inaczej, prawda? Tak, Właśnie. tak, tak, tak, tak. tak. Czy jest ktoś aktorka albo aktor, mm -hmm. poza tymi dwiema postaciami, do których się odwołałaś, komu zazdrościsz talentu? <śmiech> Zazdroszczę talentu. Ładne. <śmiech> <śmiech> Zazdroszczę talentu. Na pewno jest wiele takich, to znaczy często patrzę sobie na filmy i, sobie, i myślę, Jezus, jak on, ona to zrobili i to jest niemożliwe. Rzeczywiście jakoś tak wychodzi, że chyba bardziej podziwiam mężczyzn, i zawsze tak miałam, że, że, że byłam wpatrzona w, ty, w tych w aktorów męskich i te męskie role, które tworzyli, były dla mnie jakieś zawsze bardziej fascynujące. Może dlatego, że, że, że ta męska wrażliwość po prostu jest mi mniej znana, bo sama jestem kobietą i też na pewno jak facet, jak mężczyzna, gdzieś się odsłania w tej swojej takiej miękkości, wrażliwości, to zawsze robi to na mnie szalenie, jakieś takie szalenie wielkie wrażenie i, i, i, i, i to jest dla mnie jakieś takie zachwycające, no na pewno bardzo podziwiam wszystkich aktorów, którzy tworzą takie bardzo wyraziste postaci, takimi bardzo tak zewnętrznie, takimi dużymi środkami. Właśnie nie zewnętrznie, takimi dużymi środkami, tak, y że to się mówi, że się gra szeroko, a jednocześnie jest to wiarygodne, absolutnie. I, i, i to podziwiam, bo, bo, bo to jest y dla mnie bardzo trudna rzecz i, i, i sama y myślę, że tutaj jeszcze y y y i nie jest to dla mnie tak naturalne, jak właśnie jak inne sposoby grania. I gdzieś yy, chciałabym sobie to móc, yy, yy, myślę teraz gdzieś tak yy, próbować tego. I takim przykładem dla mnie jest, no to, to jest może oczywista, ale ja uważam cały czas, że najlepszym aktorem na świecie jest Leonardo DiCaprio. I po prostu to się dla mnie nie zmienia. Jest oczywiście szereg wielu różnych hardhouse'owych, mniej znanych i tak dalej, wspaniałych aktorów. Tylko, że ten DiCaprio ma w sobie coś takiego, że ostatnio to miałam przy tym filmie Jedna bitwa po drugiej, że patrzę na niego i on jest tak intensywny, on po prostu jest, ma tak intensywny przebieg emocjonalny i w ogóle taką ilość energii z siebie produkuje, że ja po prostu jestem w niego wpatrzona i idę za nim i ja się nawet nie mam czasu zastanowić, czy mi się to podoba, czy nie. To jest niesamowite, że ja nawet nie mogę, czy, tym się tam, czy ja mu wierzę, czy nie wierzę, czy to, czy tu przesadził, czy nie, tylko po prostu ja wsiadam na konia i jadę razem z nim i potem się nagle orientuję, że jest po scenie, nie? albo żeś film skończył, ja zostaję tylko z takim wrażeniem zachłyśnięcia się. No Jest on nieprawdopodobnym dla mnie aktorem i to jest właśnie coś, to zawsze jak na niego patrzę sobie. Myślę, że to jest niemożliwe, że ten gość to robi, a on to robi. jest zaskakujący jeszcze. Jest tym, jestem zaskakujący, a przecież od lat gra te wielkie takie no wielkie role i, i każda ta rola jest właściwie inna i, i, i czego sobie, sobie tam nie wymyśli za, za jakim make-upem kostiumem się nie schowa no to nadal się tam widzi człowieka i, i to, jest, yy, to jest wielki aktor wielki Poza tym, że pojawiło się nazwisko wielkiego aktora w twojej wypowiedzi, to pojawiło się też sformułowanie wsiąść na konia, tak, więc chciałabym tak, tak, tak, tak. jeszcze tak. na koniec naszej rozmowy dopełnić twój portret mhm. w takich ramach, w jakich możesz nam pomóc to zrobić. I, i powiedzmy wsiąść na konia. Mhm. Do czego jest ci potrzebna w życiu ta natura? Czy potrafisz jeden dzień czy kilka dni mm -hmm. przeżyć bez kontaktu z naturą i mam na myśli bo technicznie nie zawsze to jest możliwe, żeby wsiąść na konia. Patrzenie na kwiaty, słuchanie ptaków, spacer nie po wybetonowanej ścieżce, mhm. to też jest możliwe w mieście. Tak. Takie drobne elementy, kwiaty w domu, mhm. na balkonie, w ogródku. Czy dużo jest tych elementów w twojej codzienności? Dużo jest. Dużo. Ja mam kota całe szczęście w domu, więc zawsze jakiś żywy organizm, jakiś kosmita biega. I mogę go dotknąć. Więc te zwierzęta i natura są dla mnie, no nie wiem, tak chyba po prostu, mimo tego, że jestem dzieckiem z miasta, to, to jednocześnie ta natura zawsze mi towarzyszyła od dziecka i chyba była taką moją, wydaje mi się, ucieczką. Jak byłam młodsza i byłam już tak naprawdę bardzo, byłam takim dzieckiem outsiderem i taka byłam, bo byłam po prostu mega nieśmiała i, i wtedy sobie i z tym nie umiałam radzić, więc ta natura mi pomagała, yy, bo się nie czułam sama, myślę i, i mnie to uziemiało, więc jest to dla mnie ważne i, i też mam tak, że muszę często gdzieś wyjechać, wyjeżdżać i, i zazwyczaj właśnie... W, znaczy Prawie zawsze wyjeżdżam do natury, albo do lasu, albo nad morze, albo w góry, albo gdziekolwiek. I, i, I po prostu tam tak mi się wydaje, że nabieram dystansu i zmieniam trochę perspektywę. I, i to jest takie jedyne miejsce, gdzie mogę rzeczywiście odpocząć, bo ta moja um, głowa nie odbiera tak wielu bodźców. I też zauważyłam ostatnio, że oczywiście kocham... Kocham naturę taką mm, dziką pod tytułem las, tam dżungla, jakieś wspaniałe, bujne, bujna, wspaniała bujna roślinność, ale zauważyłam, że tak naprawdę najlepiej wypoczywam w takich miejscach, które są totalnym pustkowiem. Czyli, że właściwie masz, masz horyzont i nic, albo stoisz na klifie i masz znowu horyzont, jesteś nad oceanem i masz nic. I takie puste przestrzenie, które są na przykład w, na południu Portugalii, czy wyspy kanaryjskie, czy właśnie taki krajobraz często powulkaniczny. I, że, i tam też zazwyczaj jest bardzo silny wiatr. I tak normalnie na życie nie znoszę wiatru, bo ja mam wiecznie chore zatoki, więc ciągle mnie po prostu boli głowa, ale y, rzeczywiście jak jestem w takim miejscu, gdzie jest ciepło, nie ma nic i wieje ten wiatr, wiatr który właściwie mam wrażenie, że mi wywiewa z głowy i, i z mojego ciała jakieś napięcia, no to to jest dla mnie jakaś taka ulubiona forma y, spędzania czasu czy odpoczynku, więc y, zawsze jak mogę, to y, uciekam, tam, gdzie, uciekam tam, gdzie jest wiatr. To życzę ci tego wiatru jak najczęściej pom pomiędzy, pomiędzy pracą. A do tego być może roli w filmie Joachim Trila. A, tak. Być może więcej spektakli nie w zespole teatralnym, może w Teatrze Polskiego Radia. Tak, tak, tak. tak zachęcam, zachęcam, zachęcam tutaj tak do współpracy. <głos> Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Agata Turkot była gościnią o wszystkim z kulturą. Aldona Łaniewska-Wołk, Marta Strzelecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Rzeczpospolita szlachecka była na wskroś nienowoczesna. Nieufna wobec nowinek z zachodu i południa Europy, kierowała się antycznym ideałem dobrego życia w Polis, twierdzi dr Jakub Wolak w książce Idea Rzeczypospolitej. Czy ta deklaracja była czymś więcej niż tylko retorycznym ornamentem? W jaki sposób przekładała się na praktyki egzystencjalne i polityczne oraz na relacje z sąsiadami? Czy w nowoczesnym świecie jest miejsce na taką formę polityczności? O staropolskim rozumieniu w imieniu Porozmawiamy w sobotę o 23.00. Do usłyszenia. Michał Nowak. Nie ma w niej jakiejś takiej sztuczności, kokieterii, w przeciwieństwie nawet do zdjęci Witolda, które zawsze tak trochę z zadartym nosem. <grych> tak ona była bardzo naturalna. Tą lubiącą upozowanych zdjęć osobą jest Irena Gombrowicz.